Zaczynamy przedział rozmów. Dzień dobry. Dobry. Pan też z Warszawy wraca do siebie? Tak, no w końcu. Małe wakacje. E, nam, chłopom, też się od życia coś należy, nie? Racja. Ja się, to się z panem zgadzam, Masz mi głupio, bo pan też cały flagami owinięty. Nie widzę mini radyjko. Cholera. No, na marszu bym. Tak mi się właśnie zdawało, bo ja też. Naprawdę? No, taki był tłum, że tam bym w życiu Pana nie wypatrzył. Heh, ale widzę, że Pan masz oprócz tego logo tych wapniaków. Pisiorów. Jedynych, co przegrywają od lat wybory ciągle. Jaki wapniaków? Pan to masz niezły tupet. Żeby na Marszu Obrońców w Telewizji Trwamo, bo wapniaków kogoś wyzywać? Nie tupet, tylko realistą jestem. Ja tam jako młodzieżówka Solidarnej Polski jestem. Pan młodzieżówka? To czy Pan masz spół wieku na karku? Dobra, dobra, ja tak ze stresu się postarzałem wizualnie, ale młody duchem i ziobro do mnie do sukcesu prowadzi. No taki ten sukces, że temu twojemu liderowi głos się łamie. Słyszał pan to? Na komórkę sobie nawet nagrałem, żeby ten, Jak chce puścić. To ćmichu będzie, patrz pan. ...patrzący 10, razem Solidarność, wszyscy razem, razem wygrałem. Oj, no, no, pan chcesz znowu prawdziwych Polaków dzielić tymi swoimi żydowskimi iPhone'ami. Za mało panu sporów, to trzeba tych złodziejów z Platformy nagrać, bo inokradną. Co prawda, to prawda. Dzień dobry wróg, ale nieszkodliwy. Na głowę biedakłupat. A słyszał pan inne takie śpiewy? E, panu o ten skoczny kawałek chodzi. No, no, ten właśnie, co w pierwszej dziesiątce naszej listy przeboju był. A, mam, na Welkmanie nagrałem. No to co pan czekasz? Pójdź na głośniki, bo aż nie mogę się powstrzymać od śpiewania. Nie, w sumie czemu nie? Przyłączę się nawet jako dziecięcy chórek solidarny. Nie oddamy wam telewizji, trwa. nie oddamy wam i o tym zaśpiewamy z kapelą z nadbaryczy. Profetu wam, w sercu i W sercu noszę Boga i Maryję A przychodzą w sprawę I nie oddamy wam Nie oddamy wam Nie oddamy wam Delyizych wam I nie oddamy wam Nie oddamy Nie oddamy Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki Przedział.niwki.net Pisząc bezpośrednio.